Was serdecznie na podsumowaniu naszego dwuletniego projektu, któremu patronuje, żeby innym patronować naszemu projektowi, jak, jak nie Oskar Kolber. Przypomniane dzisiaj pięknie tutaj przez, przez, przez Biskupion. Witam Was serdecznie w siedzibie Instytutu imienia Oskara Kolberga, to tutaj się dzieje, to tutaj są rękopisy, które dzisiaj będziecie też mogli zobaczyć. Ewa z Maciniem wam, wam pokażą. To tutaj cały czas trwają prace nad, nad dziełem Kolberga, bo tak jak też na naszych spotkaniach warsztatowych w zeszłym roku wam opowiadaliśmy, to jest niesamowite, że dzieło jednego człowieka do tej pory nie zostało w całości wydane, a co, co więcej, cały czas znajdują się nowe rzeczy, więc zwróćcie też uwagę, wysiłek jednego człowieka, oczywiście też tabem współpracowników, tak? Ale jakby on był głównym szefem, on był kierownikiem tego grantu, jakbyśmy, użyli, jakbyśmy mogli to współcześnie określić. Także tutaj jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę jako jedyne w Polsce zarządza tą spuścizną, z tą spuścizną kolbergowską i zawsze chętnie wita tych, którzy są zainteresowani tymi sprawami około Kolbergowymi. Troszeczkę o miejscu, w w którym jesteśmy powie Ewa. Witam serdecznie w siedzibie naszego Instytutu. Teraz już tak oficjalnie Państwa witam. Proszę Państwa, znajdujemy się w kamienicy, która była wybudowana na wystawę krajową, a jak głosi legenda i plotka w piwnicach tego budynku, który zaprojektowany był jako hotel po Witowicentego Witosa. Drugą charakterystyczną rzeczą dla ulicy Kantaka w Poznaniu jest to, że była to ulica, na której znajdowało się przez długie lata jeszcze powojenne Mulę Róż. I Ja jeszcze jako początkująca pracownica instytutu, kiedy nie chciałam się tutaj spóźnić i szybciutko brałam z Wildy taksówkę, żeby przyjechać i mówiłam: Kantaka 4, pan się Z <grymne> <grymne> Zastanawiającym wzrokiem, dokąd ja jadę. Więc znajdujemy się w takim ciekawym miejscu. Poza tym tutaj była pierwsza, znaczy powojenna, pierwsza powojenna katedra etnografii, chyba i też nie wiem, czy nie jestem pewna, czy nie przedwojenna, z tym, że w identycznym, w identycznym miejscu piętro niżej, a dopiero później przeniesiono nas tutaj piętro wyżej. Także my odziedziczyliśmy miejsce właściwie po katedrze etnografii. I od 61 roku jest tutaj redakcja dzieł wszystkich Oskara Kolberga przemianowana w latach 90. na Instytut imienia Oskara Kolberga. I tak jak tutaj, zanim niektórzy z Państwa dotarli, opowiadałam anegdotę, któregoś dnia za drzwiami stanął Kolberg, to chciałam powiedzieć, że w tej chwili no, jest tutaj w miarę jasno odmalowane i tak dalej, ale kiedy ja tutaj przyszłam do prasy, to był właśnie taki pierwszy sin pokój tamten. Tutaj było w miarę ciemno, jakieś krakaste zasłonki, coś takiego i wyglądało rzeczywiście jak jakimś takim starym archiwum, gdzie kurzą no, się rękopisy i w ogóle atmosfera jest taka lekko piwniczna. Mm, także w tej chwili mamy tutaj troszeczkę inaczej. No i jeszcze z takich anegdot, jak przychodzi ktoś do nas do pracy, z nowych pracowników, to mówimy, że w rękopisach zachował się wirus osób I trzeba bardzo uważać żeby się tą osobą nie zarazić. Więc to tyle, jeśli chodzi o nasze miejsce. Miejsce jest chyba przyjazne, bo jeżeli są takie osoby, które poczują atmosferę, są osoby, które przychodzą i odchodzą, a są takie osoby, które po prostu poczują atmosferę tego miejsca i zostają już. Na skałę, Zostają wciągnięte. To, to w takim razie przechodzimy do działania, bo musimy sobie dzisiaj podsumować jakoś te nasze cztery spotkania i na początek taka klasyka, jak się pracuje z grupą, co wszyscy wiecie, ponieważ jesteście z różnych stron, jesteśmy z różnych stron Wielkopolski, bo jak wiecie, w ramach tych naszych zeszłorocznych warsztatów było spotkania w czterech miejscach w Wielkopolsce i jesteście zewsząd, tak? Więc proponuję, by każdy z Was się przedstawił, bo nie wszyscy się pewnie, pewnie znacie i powiedziało od, odkąd jest. Tak? Czy od Kościana, czy od domu czy od Nie, tak? To może zacznijmy od Żychlewa. Od, zból, od, od, ten, od, ży, od, od Magdalena Wojciechowska, jest z Biskupizny, dokładnie z Żychlewa. Biskupizna to jest mikroregion folklorystyczny, który leży w okolicy Krobi. Jest nas tutaj więcej z Biskupizny. Ja jestem twórcą rękodzieła, prowadzę również warsztaty rękodzielnicze. No, może wystarczy, bo, tak, to się Krzysztof Polowczyk, Gmina Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi i kierownik biskupięckiego zespołu z i okolic. Tyle wiem. Ja <grym> Michał Mławski, Fundacja Dudzie Ja prowadzę kapelę dwie, prowadzę fundację. Pochodzę z mikroregionu Chazackiego, czyli okolice Rawicza. Współpracuję z biskupionami. Współpracuję Prowadzę też kapelę Leszczyńską, Ludziarską, mieszkam na stałach w tych, we Włoszykowicach, czyli kolejny taki mikroregion etnograficzny blisko Bukówca Górnego, no i myślę, że tyle, dziękuję. I na biesiadach jesteście no. często. Tak. Ta, ta. <laughs> Agnieszka Wujek, ja też jestem od biskupizny, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Kropie. Marek Hałas, Fundacja Ziemi Kropskiej, im. profesora Remontatora Teofila Hałasa. Prowadzę Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Też prowadzimy warsztaty rękodzielnicze, prowadzimy edukację artystyczną i kulturową. Daria Andrzejewska, jestem z Krobi, czyli z Biskupizny. Mam przyjemność współpracować z Markiem, z jego fundacją i z Magdaleną prowadzimy profil na Facebooku Biskupianki w podróży, zakładamy ten strój oryginalny, ale też bawimy się tymi dawnymi elementami, chociażby zakładając budnice biskupiańskie do codziennych bluzek na przykład. Maria Leśnik, rozpoczynam, że tak powiem, panie, które cykl przyjechały, tak, cykl bąszyński, przyjechałyśmy ze Zbąszynia, ze, ze Zbąszyń, to oczywiście Regan Kozła. U nas od nocy do świtu grają kozły i państwo bardzo serdecznie witamy zawsze na wysiadach koźlarskich. A pracuję na co dzień w gimnazjum w Zbąszyniu, jestem nauczycielem muzyki i zajęć artystycznych. Ja z tej samej szkoły, Hanna Matyjaszczyk, pracuję w bibliotece i coś tam staramy się z tej ludowiznę przekazywać. <grafy> Gabriela Kamińska pracuje w zespole szkolno-przedszkolnym, bo to teraz tak się nazywa, w Przyprostyni. Jest to szkoła imieniem Antoniny Woźnej, też osoby, która w ostatniej chwili jak gdyby uchwyciła elementy folkloru naszego regionu i założyła zespół Wesele Przyprostyńskie. Ja prowadzę taki zespół małe dzieci, i trochę starsze, tak jak ja to mówię, od przedszkola do Opola, yy, przy prostyńskiej Koziółki. No i razem tu bez z Panią Magdą, czyli z Magdą Rożek, żeśmy, no, zaprezentujemy dalej za chwileczkę. Proszę, to, Magda Rożek, biblioteka, biblioteka publiczna w Złąszyniu. Pracuję w dziale Dziecięcym, na co dzień zajmuje się wszystkimi animacjami dla dzieci w wieku praktycznie od żłobka do konsolucjonów. Młodzieży, dzieci i młodzieży. No i bardzo aktywnie uczestniczymy, jeżeli chodzi o właśnie szerzenie tego naszego folkloru, propagowanie. Po Waszych zajęciach zapisałyśmy się na Akademię Małego Kolberga, także mamy teraz roboty po to. Bardzo dobrze, <grym> bardzo dobrze <trawo. grym> Ewa Lorenz, jestem z południowej Wielkopolski na Krańcu Szkaradowo. Też to jest ostatnia miejscowość regionu tego mikrohazów. Jestem nauczycielem w Zespole Szkół w Szkaradowie no i dzisiaj przyjechałam z projektem, który trwał rok, projekt stworzenie dziecięcej grupy obrzędowej w Zespole Szkół właśnie. Ewa Gąsieńca-Brużyńska. Ja przyjechałam z Wiórka, Czapur, to jest niedaleko Poznania. Jestem prezesem Stowarzyszenia Integracyjnego, które działa generalnie na rzecz integracji społeczności lokalnej. Ale jednocześnie jakby, prywatnie pracuję z dziećmi od niemowlaków po no powiedzmy sobie nawet z dorosłymi, tak z dziećmi też, ale i dorosłym prowadzę zajęcia artystyczne rękodzieło. Z racji tego, że wywodzę się z takiego bardzo mocnego, jeśli chodzi o kulturę i tradycję regionu, bo Spott to Przeniosą, znaczy mało znam zwyczajów tradycji tutaj wielkopolskiej, bo niedawno mieszkam, ale e, e, mam wrażenie, że tutaj blisko Poznania one tym mocno zanikają, e, mieszkamy na wsi i jakby chcemy, żeby dzieciaki wracały do tego, niekoniecznie nas znalazły coś, co można swojego robić e, i e, uczestniczyłam właśnie w tym projekcie. Mhm. Nas wszystkich znacie, ale nowym elementem jest Karolina. Karolina <grymne> <Piąte, grymne> Dziewata, ja jestem studentką e, e, etnologii, antropologii i kultury tutaj na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i dzisiaj będę fotografowa. E, <grymne> oraz byłam w zeszłym roku w szkalach na warsztatach nie, oraz w tym to roku to na biskupi Biśnie na Zataniach. Okay, tak? no, no, dokładnie. Go, no i tutaj jest taka wspólna już <grymne> przeciwko no to co, to w takim razie poproszę teraz Marta Ciebie o takie zebranie do kupy, mówiąc po nie, tego wszystkiego, co zrobiliśmy wspólnie. Przedstawicielka to to do... tutaj, ale nie do to, żeby się do Państwa oddalać, tylko żeby się, oddawać, się tym, co będzie na prezentacji, także można zepchnąć. Ee, na na to informacja na o, o, o czym był projekt, to chyba za szczegółowo nie musimy mówić, ponieważ uczestniczyli Państwo, Państwo w tych spotkaniach czyli program edukacyjny przeznaczony dla Państwa jako dla edukatorów, dla nauczycieli, aby tą wiedzę móc przekazywać dalej, dalej uczniom, czyli wiedzę na temat kolberga, jak te treści kolbergowskie przemycać dalej. No i nasze warsztaty odbyły się w czterech miejscach i właściwie na każdym były przedstawiane takie cztery, cztery punkty, czyli po pierwsze o edukacji lokalnej do globalnej, od ludoznawstwa do antropologii kultury, potem mówiliśmy także o źródłach edukacji regionalnej i na końcu trochę o muzyce u, u Kolberga, ale myślę, że to Państwo akurat y, pamiętają. Mówiliśmy, że warsztaty przeprowadziliśmy w czterech miejscach, tu mamy podglądową mapkę, gdzie właściwie to było. Także skupiliśmy się przede wszystkim na tej zachodniej i, i południowej Wielkopolsce. E, no i wyjątkiem był też ten powiat poznański. Nie, nie, nie kierowaliśmy się do Poznania. Tyle po prostu co do powiatu poznańskiego, czyli tych gmin, które Poznań e, otaczają. E, zaraz sobie o tym powiemy, gdzie dokładnie to było. E, pierwsze warsztaty odbyły się w Zbłąszyniu. Liczna reprezentacja Zbąszynia do nas dzisiaj, e, przyjechała. Zaczęliśmy w październiku rok temu. Także już ponad, ponad rok to się faktycznie ciągnie. Zdjęcie z warsztatów, nasze pierwsze pierwszy z Państwem spotkanie. Kolejne odbyliśmy właśnie w kurniku, to dla powiatu poznańskiego. To jest jedna reprezentantka tych, tych warsztatów. 12-12 listopada, dzień później, pojechaliśmy do śmigla. Ze śmigla chyba niestety nikt nas dzisiaj nie, nie odwiedził. Natomiast liczna reprezentacja przyjechała z Domachowa, gdzie właśnie zakończyliśmy nasz cykl warsztatów 20, 20 listopada w Domachowie. Trochę danych, danych liczbowych. W projekcie ogólnie wzięło o 50 osób udział. My przede wszystkim były to kobiety, natomiast także, także 7, 7 mężczyzn się nam zgłosiło i wzięło udział w tych warsztatach. E, najwięcej osób było ze Zbałszynia i z Domachowa, czyli, czyli tej skrobi i, i, i z okolic Zbałszynia. Najmniej Trzecie było w półniku i, i Śniegu. E, projekt był przeznaczony do edukatorów. I najwięcej osób wzięło udział, które były nauczycielami. Przede wszystkim nauczyciele klas 4-6 i, i, i szkół gimnazjalnych, a także z tej edukacji nieformalnej przede wszystkim osoby reprezentujące instytucje kultury i różnego rodzaju trzeci sektor, czyli stowarzyszenia czy, czy inne e, towarzystwa poza pozarządowe. No jak widzimy, bardzo mało osób było z tych, tych szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolnych nauczycieli, także przede wszystkim do tych starszych klas nauczycieli trafialiśmy. E, tak ono tutaj trochę na, żeby, żeby sobie tutaj pochlebić, czyli jak Państwo oceniali nasze warsztaty? Na szczęście te oceny były zazwyczaj pozytywne. Na szczęście dla na nas na szczęście <laughs> dla nas były pozytywne. Kilka czwórek, a przede wszystkim były to piątki, to tak tylko, żeby siebie pochwalić. E, no i w pokrótce co po warsztatach. Efekty miały być i z naszej strony, i z Państwa strony. O naszej stronie możemy mówić, że były to edukacyjne materiały. One są wciąż w trakcie przygotowania, natomiast już dostępne są na stronie na, naszym, właśnie na naszej stronie internetowej skarbykolberga.blogspot.com trzy tematy, które można ściągnąć. Tam są przygotowane materiały, prezentacje, opisy, jak prowadzić te zajęcia dla różnych grup wiekowych. Jest to właśnie prezentacja o muzyce i Kolberga Kolbergu, czyli o tych źródłach y, muzycznych. O, tajemnicy, o, o tajemnicach archiwum Oskara Kolberga oraz tam Oskara Kolberga. Jak widzimy, są to zajęcia i przeznaczone dla klas 1-3, 4-6, ale także dla, dla klas gimnazjalnych, jeżeli ktoś jakby prowadzi zajęcia w tych klasach, też coś z tego znajdzie. Z tego co wiem, też będą kolejne jeszcze opracowywane materiały. Natomiast z Państwa strony miały powstać projekty. Z tych wszystkich osób, które brały udział, to przysłało nam 16 osób swoje projekty. Z tego co wiem, to jeszcze osób deklarowało kilka, że będzie dosyłać ciągle te projekty. Natomiast na razie mamy ich 10, przygotowanych właśnie przez, przez 16 osób. I taka szybciutka tylko lista tych projektów, które, które były przygotowane. Nie będę tutaj ich czytać, nie będę o nich mówić, ponieważ to będzie Państwa zaraz zadanie, żeby kilka słów o swoich projektach opowiedzieć. E, może tylko poproszę Panią Ewę, żeby powiedziała coś o ostatnim projekcie, jako żebym uczestniczyła, czyli o otwarciu skweru im. Kolberga w, w Morownicy, a tak to już Państwu zaraz oddamy głos i Państwo będą prezentować swoje, swoje projekty. Chce Pani coś powiedzieć, czy nie? Ja? O skweru. Dobrze, ja powiem, że ja oczywiście nie uczestniczyłam w projekcie. chciałam powiedzieć, że ja autorką zaproszono mnie po prostu do y, uroczystości otwarcia tego skweru, bo faktycznie w Morownicy jest teraz taki skwerek, duży kamień y, upamiętniający dwie postacie związane z tą miejscowością, Oskara Kolberga i Bogumiła Hofa. Oskar Kolberg prowadził badania terenowe w Morownicy, bardzo intensywne, ponieważ miał, był bardzo zaprzyjaźniony z rodziną Niegolewskich, która była właścicielami Morownicy i jest dużo tych, jak Państwo będziecie sobie przeglądać tam kolbergowskie tomy, to jest bardzo dużo tych materiałów z lat 70. XIX wieku, a Bogumił Hof był rysownikiem, który miał dostarczyć kolbergowi materiałów do ludu, Panowie popadli w konflikt, ale na stare lata się pogodzili. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skwerek nazywał się jednocześnie Bogumiła Miła, Hoffa i Oskara Kolberga. możemy jeszcze tylko Piękny jest pałac, natomiast warto chciałam tylko powiedzieć, to jest zupełnie innej, innej bajki, nie dotyczy to projektów. Właścicielem tego pałacu, jest to w ogóle jeden z nielicznych pałaców, bo pałaców w Polsce jest bardzo dużo, ale pałaców z czerwonej cegły jest bardzo mało. Jest to jeden z nielicznych pałaców z czerwonej cegły. Kupił go w tej chwili Holender, który robi, tego nawet nie można nazwać renowacją, to jest rekonstrukcja, ale naprawdę genialna. Pasjonat, którego zresztą tam poznałam, który nauczył się w tym celu polskiego i mówi zupełnie nieźle po polsku. Jeżeli ktoś będzie z Państwa przejeżdżał, polecam, on nawet jeżeli jest na miejscu, zaprasza i pozwala oglądać. Czyli to jest Pałac Niegoleskich, tak? Nie, Pałac Niegolescy mieszkali w Morownicy we Dworze. Dwór się spalił, Niegolescy już nie mieli wystarczających środków, żeby go, czy nie chcieli, mieli też inne posiadłości, żeby go rekonstruować i sprzedali Morownicę Niemcom i Niemcy, pod koniec XIX wieku, niemiecki właściciel wybudował ten pałac. On jest troszeczkę dalej, On jest, tak wyglądał dwór, tak wyglądał dwór ten morownicki, tak, bo to jest to chyba tak, Marka Pimarsyjnie, tak. Natomiast on jest kawałeczek dalej, on jest w nieco innym miejscu, niż był dwór niegoleskich. A tutaj była taka mała sesja w Morownicy, poświęcona Kolbergowi. Także ja tyle, nie byłam tutaj, mhm. byłam uczestniczką grochówki, o, bardziej <grym> niż projektu. Tyle do naszej strony. I myślę, że przechodzimy do prezentacji w takim razie Państwa projektów. Kto się zgłosi na chodnika jako pierwszy, nie, nie będziemy wyczytywać kolejności. Może będziemy do tego. Może ja zacznę? Tak, tak, tak, może. Zaprosimy. Wspomniałam, jestem ze światowa, szakiety bliżej folkloru, powstanie dziecięcej grupy odrzędowej, czas trwania tego projektu, przygotowania się do, do tutaj jest strój, też przywiozłam dzisiaj, do jak gdyby zaprojektowania stroju, rok czasu. No i chciałabym przedstawić właśnie, co, co przez ten rok w szkole zrobiliśmy. Stworzenie projektu przez dyrektora szkoły, Irminę Gilicką, zaraz inspiracją do zorganizowania szeregu wydarzeń związanych z powstaniem tej grupy, był rządowy projekt Bezpieczna Plus, z którego szkoła otrzymała wyfinansowanie na kwotę 17 460 zł. To zdjęcie, no, na tym zdjęciu są moi dziadkowie. To jest grupa obrzędowa ze Szkaradowa, ale to, mężatki tak, to, to już są mężatki, one są w czepcach. Niestety znalazło się to zdjęcie w zbiorach babczynych zdjęć y, kilka miesięcy po jej śmierci i no ja o nic nie zdążyłam zapytać, także to tylko tutaj jako taka ciekawostka i szczerze powiem, że y, strój chłopięcy potem zobaczymy na dalszych zdjęciach, bo chłopięcy jest y, nie y, nie mamy tych jasnych spodni. Mamy, tylko, mamy garnitur cały ciemny, uszyty, nie mamy jasnych spodni. No, nigdzie takiego zdjęcia wcześniej nie widzieliśmy. Także to jest taka naprawdę cena pamiątka. Celem zadania było i jest promowanie, promowanie aktywności uczniów w kierunku odkrywania piękna kultury tradycyjnej wsi radowo. Dzięki działaniom nasza szkoła przyczyniła się do ożywienia zanikających elementów kultury ludowej, w szczególności stroju, zwyczajów, muzyki, tańców i śpiewu. Zaangażowanie uczniów, mieszkańców, uczniów oraz nauczycieli przeszło nasze najświeższe oczekiwania. Cała społeczność z wielkim zapałem stara się sprostać wszystkim zaplanowanym zadaniom. W tym celu zostały zorganizowane wydarzenia. Uczniowie klasy, od klasy 2 do 6 szkoły podstawowej z nauczycielami zwiedzili ekspozycję w Muzeum etnograficznym we Wrocławiu. Szczególnie zainteresowali ich wystawa przedstawiająca zwyczaje i obrzędy towarzys towarzyszące ży życiu człowieka. Po wyjściu z muzeum udali się uczniowie do Panoramy Racławickiej. Warsztaty z archiwum Instytutu im. Oskara, Oskara Kolberga. To spotkaliśmy się w Domachowie. Na tych warsztatach w biskupiańskim gościńcu w którym etnolodzy z Uniwersytetu Adamowskiego w Poznaniu zapoznali nas z twórczością Oskara Kolberta. Kolejny etap to seminarium w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, dotyczące problematyki badań nad strojami ludowymi i rękodziełem. Obfitowało w różne tematy od motywu róży, w karcie ludowym, koronce koniakowskiej po temat, który nas najbardziej interesował, czyli strój na scenie. Otwarte warsztaty szkaldowskie etnoizm design. Warsztaty odbyły się 10 grudnia 2015 roku. Do współpracy zaprosiliśmy 14 studentów etnologii w Poznaniu, razem z opiekunem panią dr Anną w Brzezińską. Uczniowie w strojach ludowych. Nasi uczniowie należycie przygotowali się do wizyty gości z Poznania. Z liceum znaczy w liceum ogólnokształcącym zgromadzono stroje ludowe. Były to stroje z sąsiedniej szkoły technikum leśnego. Tam, pani, która zajmowała, był tam zespół taki folklorystyczny właśnie w tym technikum leśnym. Odeszła na emeryturę i po prostu nie wiadomo było co z tymi strojami zrobić i liceum ogólnokształcące zaopiekowało się tymi strojami, oni mają to zgromadzone wypożyczają to i taką ciekawostką jest, że wypożyczają to za... Oni nie chcą pieniędzy za to tylko zawsze mają mamy kupić coś na mole jakieś takie saszetki na mole, żeby te stroje się... są Naprawdę! <grym> Czekają tylko właśnie na taki prezent, żeby zabezpieczyć dobrze no, że te stroje i, i tak by powiedziała, że jeżeli przyjedziemy z powrotem, to oni czekają na jakieś preparaty takie na mole, żeby te stroje się zachowały w dobrym stanie dłuższy czas. Warsztaty obejmowały zagadnienia. Kim jest etnolog? I tutaj wzięły udział w tych warsztatach dzieci z klasy 1 do 6. Oglądały filmy o starze Konwergu, Poznały również znaczenie słów etnolog i antropolog. Stroje i krajki. Dzieci ze Szkoły podstawowej zajęły się projektowaniem stroju oraz uczyły się jak wykonać wełnianą krajkę. Podłaśniczka. Dzieci wykonywały kolorowe pompony i wspólnie zdobiły nimi podłaźniczki, którymi udekorowały klasy. Studenci podjęli z dziećmi temat zwyczajów świątecznych, tańce i spawole. Na boisku szkolnym dzieci zatańczyły pod opieką studentów na Rynie. Ubierz się w kazy. W klasach odbyły się warsztaty z sitodrupu, Uczniowie przynosili bawełniane koszulki, na które studenci właśnie, przy pomocy studentów nanosili elementy haftu hazackiego, hazacki mural. W polu szkoły ustawiono mural, na którym pracowali kolejne uczniowie w klas 1 3 gimnazjum. Zadanie było przedstawienie ludowych motywów naszej miejscowości na przykładzie strojów. Gimnazjaliści podawali przykłady różnych świąt okresu zimowego, elementy, symbole potrawy. Tak jak zostało zaplanowane, uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu tradycji regionu, tym samym zwiększyła się otwartość szkoły na współpracę z otoczeniem. Potem po tym właśnie po lekcjach, po tych zajęciach jak gdyby lekcyjnych ze studentami zaproszono seniorzy rodzice i nauczyciele wraz z panią doktor Anną Weroniką Brzędzińską podjęli pierwszą próbę zrekonstruowania tradycyjnego stroju hazackiego. No tutaj też proszeni byli, zwłaszcza seniorzy, o przyniesienie jakichś zdjęć starych, no ale też no, na żadnym z tych zdjęć nie znalazł się wtedy taki strój, taki że, no, odwzorowujący, jak gdyby ten, ten nasz, teraz obecny. Koncert zespołu Dro droje. Dnia 17 stycznia 2016 roku w świetlicy Wiejskiej w Skaranowie odbył się 12. koncertu prowadzonych ze specjalnym i specjalnych był zespół Jest z Poznania Pani prowadząca na się bodajże też Szkoda. Malwina Paszek. Ach, Paszek. Malwina Paszek. Bardzo to nie Multimedialna teka. Na stronie Zespołu Szkół w Skaranowie w zakładce Szakiety Bliżej Folkloru została utworzona na multimedialna teka Znalazły się w niej m.in. zdjęcia szkaradowiawek w dawnych strojach. Dnia 26 kwietnia 2016 roku w, Muze w Muzeum Ziemi Radickiej w Rabiczo odbyło się spotkanie dyrektora zespołu szkół w Szkaradowie, pani Jermyny Grickiej-Zalas i opiekunek dziecięcej grupy obrzędowej, pani pedagog Emilii Pawlak i pani psycholog Katarzyny Frąckowiak. Ale najważniejszą osobą była nasza miejscowa Krawcowa Która naprawdę tak zdrowy, zdrowo spojrzała na to Dobrała odpowiednie materiały, bo tak jak tutaj Państwo widzicie tylko, tylko dostałyśmy z, kub, z kubraczka, dostałyśmy wzory materiałów i my nauczyciele, nauczycielki, właśnie tutaj opiekunki tej grupy obrzędowej wybierałyśmy materiał na ten kubrak, A resztę materiałów tutaj wszystko jest odwzorowane właśnie z tego stroju tutaj rabickiego. I to ten właśnie to spotkanie było, no ono miało na celu podjęcie ostatecznej decyzji wyglądu stroju dla dziecięcej grupy obrzędowej. Wszystkie przedstawione działania zakończyły się sukcesem. Został zaprojektowany i uszyty piękny strój dla dziecięcej grupy obrzędowej, który zaprezentowano w Święto Bożego Ciała. Dnia 23 września tego roku, otwarcie sali gimnastycznej w Szkaranowie. No, czekali się na tą salę bardzo długo, to takim właśnie był kulminacyjny punkt. Te, te, już wtedy musiały być wszystkie stroje, bo najpierw były tylko dziewczęce, już wtedy chłopcy też mieli uszyte stroje. Mamy tych kompletów pięć. O, tutaj jest cała, cała nasza grupa obrzędowa. Pięć dla gimnazjalistów i dwa komplety dla dzieci ze szkoły podstawowej. No, taką ciekawostkę, no, na razie mamy tyle, dlatego że jeden taki strój około 700 zł kosztuje. Na, dziewczęcy, tylko dziewczęcy. Także może jeszcze jakiś projekt do. No i tak, no to jak, robię tak robię, jak sama młodzież nasza brała tak, udział, głównie przy wszystkich obrzędach yy, właśnie związanych z tym otwarciem sali, tutaj jest powitanie, powitanie tutaj przecięcie wstęgi Tutaj chyba dzieci nie wtedy nie było, zaraz się okaże, ja powiem dlaczego. Tutaj dzieci chyba upominki wręczały. Tutaj nasz burmistrz w Jutro który dzięki niemu właśnie ta sala, bo zabiegało to, żeby ta sala Tutaj pani dyrektor z jedną z dziewczyn z grupy obrzędowej. Co, może do tej bierzmy, tak? Kilka no i 23 września tego samego dnia właśnie uczestniczyłam w konferencji pod tytułem Ubranie czy przebranie? Budowanie tożsamości indywidualnej i grupowej poprzez ubiór i właśnie to było takie... <głos》>, ta konferencja? 23 września na Wrocławiu. Do czego jeszcze będziemy dążyć? Do założenia instrumentalnej grupy, która wystąpi z dziecięcą grupą obrzędową. Skompletować musimy brakujące elementy stroju, takie jak chusty i buty. No, i myślimy nad stworzeniem szkarodowskiego, szkarodowskiego śpiewnika domowego. Serdecznie dziękuję. dziękujemy. Z Martą uświadomiłyśmy, że te warsztaty było u Was dokładnie były 10 grudnia. Tak. Dokładnie rok temu. I chciałam powiedzieć, że to było niesamowite, bo my wszystkie Karolina, Marta byliśmy tutaj jeszcze. Ile nas tam było studentów? nie wiem, 15. 14. 14. 14, 14. 14 14 osób. I to było niesamowite jak przyjechaliśmy, tam po prostu cała szkoła tego dnia po prostu że tak żyła tymi warsztatami. Nie wiem, bo dzieci chodziły właśnie ubrane w te stroje ludowe, że to jakby też fajnie było, że w każdej sali siedziały jakieś, jakieś, inne, jakieś inne warsztaty i to, to, było, to było niesamowite, to był tak intensywny czas, że potem jak ja wracaliśmy to po prostu, jak wracaliśmy już pociągiem do to Poznania byliśmy tak patrzeć, po prostu wszyscy śpią, po prostu wszyscy prowadzące warsztaty nie przerobili, poszli. Proszę spać, to było, to było super. No i hitem było oczywiście tańce, to było, no, był grudzień, było dosyć było mroźno, mroźniej niż dzisiaj. E, natomiast tańce na, na boisku szkolnym, gdzie cała szkoła tańczyła e, Marynie i pisanego, które Martyna Żurek prowadziła, tak? Więc, więc to była rzeczywiście fajna, fajna akcja i taki fajny pomysł, żeby, żeby na jeden dzień zatrzymać takie życie szkolne, podstawowo programowe, tak, i, i zacząć robić, zacząć robić coś innego. E, super, to kto dalej? Wiemy, co się działo w Szkaradowie. Dobry się. No, tak. Zapraszamy. O My nie mamy zasad. Tak, także. No, nie. Nie. Dzień, kilka Już Nie znacie inicjatywy ruska PR. Zobowiązaliśmy się do tego, spotkanie, na to spotkanie. zaczęło, ja po ze swojej strony żeby zrobić te zajęcia z albo z dzicami Ale w międzyczasie należy są od państwa prowadzących. Które przejrzałam bardzo skrupulatnie i znalazł, znalazł się tam też film o małym oskarżu od który mi się tak zafascynował, i tak szybko zrobiony. Że po prostu powiedziałam: koniec, robimy to z małymi dzieciakami, bo ten film musi się pojawić. No i w międzyczasie jeszcze w ogóle pani będzie pojawiła Gabrysia, wyraziła chęć pomocy mi. Gabrysia, która od 20 lat z powodzeniem prowadzi folklorystyczny zespół dziecięcy Koziołki Przyprostyńskie. No to już w ogóle byłam uradowana i robimy to w takim razie u nas. Wyszło na to, że zrobiliśmy sobie jednego dnia dwie imprezy, bo najpierw u nas w bibliotece publicznej, a potem się szybciutko przetransportowaliśmy do sali wiejskiej przy Prostyni, żeby dzieci ze szkoły przyprostyńskiej z podstawowej też mogły po uczestniczyć. Więc tak, zaprosiliśmy kapelę, ma kapela eee. oczywiście koźla, na koźle grał pan Jan Przątka, nauczycieli wieloletni nauczyciel naszej szkole muzycznej, e, Kasia Osna Skrzycach i, i jej córka Łosza, e, która jeszcze może nie gra, ale to co. Zresztą nie potrafi to chociaż do wygląda, także. było tutaj dla dzieci. I bardzo chce występować. I bardzo chce występować. Ma parcie, niestety, na występowanie. Nie to nie była obrażona. Nie można jej tego zabijać. Ona była obrażona, dlaczego ja zapomniałam, że, że ona w biblioteki piosenki nie zaśpiewała. Także piosenki? Tak. Że i w prostego się działa z takim fochem, i co jest grane w ogóle. Bo ona piosenki nie zaśpiewał No to dobra, cocha śpiewasz, nie? No. Także, e, całe te zajęcia prowadziliśmy z, z klasami pierwszymi. E, były w sumie wzięło udział trzy klasy. Pierwsze, zaczęliśmy oczywiście od e, zap, zap, przedstawienia osoby Kolberga. Kto to był, obejrzeliśmy film, wiadomo film. E, zaprezentowaliśmy. E, Pokrótce jego dorobek, na tyle, ile można oczywiście dzieciom zaprezentować, podpytywaliśmy, czym się taka osoba zajmuje, co na wsi kiedyś było, czy były tablety, czy były smartfony, jak sobie ludzie przekazywali piosenki na przykład, czy odsłuchiwali na, na MP3, na takim po prostu, na prostej zasadzie, na prostej rozmowie yy, staraliśmy się yy, pokazać, jak życie w wsi, wyglądało kiedyś i jak wygląda teraz. No i w sumie, co jeszcze? Pytania typu, czy, czy wy coś zbieracie? Czy możecie być na przykład też takimi kolbergami? No skoro się interesujecie czymś, no to czym się interesują? No, to co zbierali? Lego, pieniądze? Także różnie dzieci w tej chwili zbierają, w każdym razie, no taka rozmowa na temat, na temat osoby samego etnografa, czym on się zajmuje w terenie, jak pracuje. Część praktyczna później nastąpiła, którą zajęła się Gabrysia z racji tego, że ja nie, nie śpiewam, a nie, nie tańczę. Jestem bibliotekarzem, a ja się Kaprysia Zaczęła od omówienia stroju, nie? Jak wygląda to? Nie nie, nie. I tu jest takie nie. charakterystyczne u nas nakrycie głowy, bo my też mamy czepki. Nie wiem, u Państwa też to się nazywa czepkiem? Kopka. Kopka. Więc u nas też, taka mniejsza, to właśnie też kopka. Tak, u starszych Pani to kopka, a taki czepiec to u mężarki. To no jest tutaj właśnie ta większa dziewczynka w tym stroju, takim już mężatkim, można powiedzieć, bo sukienki są wtedy ciemniejsze, w kolorach takich wiśniowych, bordowych, zielonych, ciemnozielonych. Panienki, tam dziewczynki stojące obok mają właśnie jasne sukienki, różowe, pomarańczowe, niebieskie. No i nakryciem tutaj głowy jest wianeczek panienek. Tu jest jeszcze zapaska, ta zapaska fartuszek jest haftowane ręcznie na tiulu i mam też taki unikatowy, już też troszeczkę tam chyba mole się do niego dobrały. Ja troszeczkę kiedyś wparałam się haftem też, więc tam no tak, tam, no, że nie widać tego, tego, tego to akurat szkoda, bo nie widać tego te, haftowanego. Te, te zdjęcia to, to nie, nie, nie naszego jedzie. wykonania po prostu, no by, to są zdjęcia użyczone tak, przez pana, który tam z nami... No, który z, z... naszej szkoły po prostu ofiarowała. To wiele osób nam ofiarowuje. Takie właśnie gdzieś tam przechowane, autentyczne elementy stroju. No i tutaj właśnie... I te dzieciaki w strojach ludowych, to są, to są dzieciaki z, z zespołu, zespołu przybrytyńskich koziołki. Co jeszcze tam? Na zakończenie jeszcze tam dzieci. Aha, oczywiście się Wspólny taniec najwięcej radości sprawił dzieciom. Był taniec duchnik. No to wiadomo, jaka część ciała potrzebna do tego tańca, no to... Oczywiście, no i potem to pupa, nie No, to pupa. Znaczy, się, kapela, że tak, tak, tak, tak, tak, też tak, daje. No i dzieci się przy tym dobrze bawiły, do tego stopnia, że do zespołu już tak, tak, nowy nabór, jak tak, tak, no, tak, też są Potem zdjęcia z sali to, to, to prosty. Się to mm. logistycznie, więc szkolnym autobusem też pięknie spółkarstwo. Scenariusz, scenariusz bardzo podobny, dzieci inne, odpowiedzi inne. Taka żywa hmm. lekcja polskiego tak. to była. Po hmm. prostu dzieci reagowały, odpowiadały na pytania, tańczyły, śpiewały. Zofia śpiewająca no. i Zosja też się przy mikrofonie. Dobrze. Nie Dobrze. mamy więcej zdjęć, ale... Yy, na końcu oczywiście pan burmistrz gratulacje tak. za, że mieliśmy gości. Mi ja zaprosiłam, bo mi się od, od, od razu udało taką lekcję. Panią dyrektor zaprosiłam, miałam komunikację, miałam rodziców, miałam pana burmistrza. Także był pan udało ten, mi się tak, bardzo ładnie Była też nasza złożyńska telewizja, kablowanie. Ma, yy, Mamy taki filmik. Mamy taki filmik, w sumie my więcej tam gadałyśmy, oni nas pocięli strasznie. No jest, nie. No, to już proszę Dziękujemy. Dziękujemy. No, ja, może i wstąpią do zespołu tak. przybrawskie koziołki, do czego serdecznie ich zachęcałam. Super, A ja mam pytanie do Was: Czy na przykład rodzice też się włączają w takie działania? Tak, tak. Właśnie to było w, na sali, na czym biblioteka nie, ale na Wawelu, wszystko podczas szkoły z wymywawczynią, ale przy rodzice chcieli właśnie przyjść zobaczyć, nie, I. Czy nie, czy I. Hmm. Ale chcieli zobaczyć, czy też nie wiem, do tańca albo a coś tam. Dzień <śś> był chyba za wielki młyn, bo no, tam nie ma miejsca. Tam tam też, nie? Nie. No, ale mhm. jak się tak że dwie klasy trzy klasy dzieci ze sobą tańczyły, to... To już dziki tumbo, tak, tak, tak, nie? Ale chcieli też przyjść, też kulinarne, uwieźnie, dania. Aha, no to fajnie, fajnie, super, dobra. To, to, tak, to kolejny projekt Zapraszamy Proszę, teraz wspólnie z Oskarem Polbergiem do zbąszenia, do zbąszyńskiego gimnazjum. Musimy powiedzieć szczerze, że właściwie w naszej szkole to muzyka ludowa bardzo często gości, w ogóle w naszym, w naszym regionie, tak? Mamy to szczęście, że wielu naszych gimnazjalistów jest uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej, a kto tam się uczy, ten na pewno musi grać z przyjemnością na instrumentach ludowych, bo mamy jedyną w Polsce klasę instrumentów ludowych, którą prowadzi właśnie pan Jasiu Przątka. I nie ukrywamy, że jak tylko możemy, to z bardzo prosimy gimnazjalistów, żeby pograli na tych instrumentach ludowych. I niesamowite jest to, że oni po prostu to robią z pasją, oni to kochają. Danie to jest naturalne już. Dla nich To danie jest dzieci? naturalne i to nie jest tak, że oni grają, bo muszą, tylko oni po prostu to lubią. I ktokolwiek do naszej szkoły przyjeżdża z różnych powodów, tak, a nie zna naszego folkloru, to zapamiętuję na pewno, że to jest region Kozła, gdzie króluje kozioł weselny, kozioł ślubny. Dzięki właśnie tym młodym ludziom i ich fascynacjom, którą zaszczepia, tak właśnie mówimy, pan Jan Przątka. No, odbyły się oczywiście warsztaty, na którym gościliśmy naszych nauczycieli zainteresowanych folklorem z okolic Wąszyń, ale też państwo i gościliśmy i też oczywiście przywitała Koźlarska Kapela, bo jakże mogło być inaczej. Nasz projekt pomyślałyśmy sobie tak, że skierujemy te nasze działania, powiem jeszcze inaczej, właściwie na zajęciach artystycznych, które prowadzę i na lekcjach muzyki, ale też w bibliotece często się dzieje coś z ludowizną, a tutaj tak pomyślałyśmy, że część skierowałyśmy działań do dzieci małych, które uczą się obok w budynku, a część z działań skierowałyśmy do gimnazjalistów i zaraz to typu. To nasza szkoła. Jeszcze na razie śliczne gimnazjum. Zaprosiliśmy do siebie w listopadzie około 200 uczniów ze szkoły podstawowej. Przychodzili oni w różnych oczywiście grupach. I zaprosiliśmy na takie warsztaty pod tytułem Melodia baśni. Następne zdjęcie, o właśnie tak w tyle, pokazane jest, nie, nie widać tutaj, mamy takie tajemne przejście dołem szkoły, i za drzwiami na dzieci czekała kapela koślarska, która wprowadzała muzycznie, wprowadzała do biblioteki szkolnej. To już było bardzo duże przeżycie dla maluszków. <kuh> Państwo na pewno wiedzą, więc nie będę mówiła o tradycyjnym składzie kapeli koślarskiej. Ale tak właśnie ten klimat tej muzyki ludowej wprowadził małe dzieci jakby w taki świat baśni. Wcześniej biblioteka szkolna ogłosiła konkurs dla małych dzieci. Nie, nie, nie do gimnazjalistów. To są ilustracje oczywiście z tej książki. Ja tutaj dzwoniłam czy można je wykorzystać i tutaj Pan mówił, że spokojnie możemy sobie tam zeskanować. I te ilustracje przedstawiają te cztery baśnie, które były czytane. Na, każdej, na każdym spotkaniu była inna baść i ktoś inny czytał. Dyrektor naszego gimnazjum, pani dyrektor szkoły muzycznej, tutaj koleżanka. I jeszcze kto to? Aha, dyrektorka z podstawówki. O. I to były baśnie ze zbioru, aż tu nagle. Po wysłuchaniu baśni dzieci posłuchały też, z jakich elementów zbudowany jest instrument. I tutaj doskonałymi prelegentami okazali się członkowie samej tak? Krystyna, Łukasz i Robert opowiedzieli bardzo szczegółowo o tym, jak te instrumenty są zbudowane, oczywiście też pokazali, jak one pięknie brzmią. Tutaj akurat Krystyna, skrzypaczka. A tutaj Łukasz był niesamowity, tak, bo opowiedział, a potem mówi, jak chcecie coś więcej wiedzieć, to przyjdźcie do naszej szkoły muzycznej. Za <grym grym> siebie <grym oczywiście, <grym On, oni naprawdę są no po prostu w sposób naturalny, tak, to wszystko się działo. To nie jest tak, że e, ich brałam przedtem mm -hmm. i trzeba się teraz nauczyć, co powiecie, tylko oni sami z siebie to robią, tak? Mm -hmm. Tu Robert, który również nam wtedy przygrywał. I powiem tak, Robert był wtedy gimnazjalistą, tak. natomiast tych dwoje wcześniej uczniów to byli uczniowie z szkół podstawowych, bo na pewno Państwo wiecie, że kapele to po prostu się tak, o, zbierają i już muzykują. Potem oczywiście też e, nauka elementów tańca w śni dół. Tak najpierw uczyliśmy się śpiewać w śni dół na podwórzu górka, no a potem takie elementy tańca e, i to się bardzo dzieciom podobało, także na następnym przeszłość mm -hmm. wychodząc z biblioteki, o, tak sobie Ten spontanicznie tańczył. No i okazało się, że rozmawialiśmy z wychowawcami, rozmawialiśmy też e, z dziećmi samymi, że one bardzo miło ten czas wspominają mi się ciekawie bardzo bawiły. I oczywiście po zajęciach odprowadziła dzieci do swojego tajemnego przejścia Kapela Kojlarska. O, tutaj tam widać jak oni się odwracają. Tak właśnie, to tak jest w dzieciach, że one są tak spontaniczne, tak? A płynąc te słowa takie typowe dla gwary regionalnej naszej okolicy, tak się potrafią tym doskonale bawić, tak, bo ta mowa gwarowania, jako troszeczkę już niestety zanika w naszej okolicy, tak? Już w gimnazjum, jak mówimy typowymi sformułowaniami, znaczy typowym, typową mową regionalną, to są zdziwieni i próbują to zapamiętywać i wkładać to między budowane zdania, natomiast dzieci ze szkoły podstawowej autentycznie się bawią tymi słowami i cieszą się, że tak kiedyś ich babcie mówiły. Z kolei, teraz czas na zajęcia pomyślane dla gimnazjalistów. I tutaj, właśnie w ramach zajęć artystycznych, skierowałyśmy do propozycji takich warsztatów z wykorzystaniem dawnych zabaw ludowych, zebranych oczywiście w zbiorach z Poprosiliśmy Poprosiłyśmy do współpracy panią Magdalenę Rudałę, która jest pracownikiem Państwowej Szkoły Muzycznej im. Państwowa Maniuszki w Pani Magda poprowadziła dla nas warsztat właśnie przybliżający te stare zabawy, w których bawili się przodkowie. No i zachęcała do zabawy. Spotkanie rozpoczęliśmy oczywiście od obejrzenia najcudowniejszego filmu, czyli dzieciństwa starego tak? Młodzież się doskonale bawiła. Potem pokazaliśmy młodzieży w jaki sposób słynni jakby teraz muzycy, wokaliści wykorzystują w swojej twórczości, czy w swoim repertuarze umieszczają choćby elementy dawnej muzyki ludowej, tak? I tutaj oczywiście Czesław Mozilla, film obrazujący jak on chodził po różnych muzykach ludowych, jak cierpliwie spróbował odtwarzać dźwięki, które słyszał od, od muzyka. I zaproponowaliśmy takie młodzieży, takie zabawy, zajączek, gąskie, świnie i diabełka. Oni oczywiście w grupach dobrani wybierali sobie zabawę, którą chcą się bawić. Wcześniej też przygotowałyśmy jakby elementy potrzebne do tych zabaw. Wylosowali, siadali w grupie, przedyskutowywali, rozszyfrowywali, co tam jest w ogóle napisane, tak, bo to było na podstawie kserówek z dzieł Kolberka i tutaj już przebieg samej zabawy. I ta klasa, która tutaj jest, bo y, trzy klasy miały to zajęcia, ta klasa jest niezwykła, nie, oni, bo, bo wszyscy w końcu się bawili, tylko, że na początku to jest taki opór, tak, jak gimnazjaliści mają coś takiego robić, i ogólnie wszyscy się w końcu bawili i mieli z tego radość, ale ta klasa, to są dzieci akurat z wiosek hmm. y, okolicznych, y, y, zbąż, y, otaczających Zbąszyń, to ta klasa po prostu, y, ja bym powiedziała, no, oni perfekcyjnie tak. to przygotowywali i świetnie się tym bawili, bo oni tacy po prostu są. I wiecie? nawet Dzwonek nie zachęcił jej do wyjścia na przerwę, mieli ochotę, ochotę jeszcze na jeszcze bawić się. Mm -hmm. I tutaj ta klasa podczas zabaw. No, okay. To akurat Zabawa Wilka. Pamiętam, jak powiedziałam wcześniej, że dzieci są bardzo spontaniczne, to czasem u młodzieży jest trudno, że tak powiem, osiągnąć. No to tutaj nam Kolberg pomógł naprawdę bardzo. I pozdrawiamy Państwa ze <grym> Dziękuję bardzo. <grym> To następny biskupina. Nie, to, tak, dobre. Potem jest to, tak. My mieliśmy ten duży komfort, że nie musieliśmy dzieci wprowadzać w klimat biskupizny, dlatego że biskupizna żyje i ma się całkiem dobrze w naszym regionie, a dodatkowo jest takie wyjątkowe miejsce jak Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi z izbą poświęconą naszemu mikroregionowi i muzeum organizuje również półkolonie dla dzieci. Pracowałyśmy z grupą dzieci, które do muzeum przyjeżdżają na cykl zajęć. Są to dzieci, które wracają na wakacje też z zagranicy, ale też z okolic Poznania czy z samego Poznania. Też dzieciaki od nas, czyli z samej biskupizny. Oni w, podczas tych warsztatów przez dwa tygodnie biorą udział w warsztatach rękodzielniczych i też w zajęciach, które z Magdą miałyśmy okazję prowadzić, związane stricte z biskupizną. W tym roku postanowiliśmy w Biskupianki w podróży i właśnie Pan Marek z Panią Moniką dla dzieciaków przygotować zajęcia w oparciu o postać Oskara Kolberga. Nie musiałyśmy ich, tak jak wspomniałam, wprowadzać już w klimat biskupizny. Zrobiłyśmy to, zrobiliśmy to inaczej. Wykorzystując stanicę rowerową, Taki, taką szopę, w której kiedyś suszono drewno. Ona jest w tej chwili na nowo i bardzo fajnie i klimatycznie zaaranżowana. Odbywają się tam też spektakle teatralne, taka przestrzeń na wystawy. Pokazałyśmy film o Oskarze Kolbergu, bo wszystkim on bardzo się podoba, dzieciom również. I pokazałyśmy film robiony metodą poklatkową na taborze tańca, który odbywa się na Biskupiźnie w Starej Krobie. Chciałyśmy, właściwie zaprosiłyśmy dzieci do tego, byśmy wspólnie w ciągu trzech godzin stworzyli taki, takie przedstawienie teatralne, taką opowieść o legendzie z, naszej, z naszych stron, o legendzie o pustelniku Skrobi. Chciałyśmy, żeby dzieci spędziły czas na tych półkoloniach bez komórek, bez, bez komputera, tak jak mogły ten czas spędzać w takich rodzinach, Wielu pokoleniowych, ponieważ dzieci są w różnym wieku. To są i gimnazjaliści, i dzieciaki kilkuletnie. My jesteśmy tymi dorosłymi, którzy prowadzą, i w takiej rodzinnej atmosferze tych dwudziestu kilku, trzydziestu dzieci mogliśmy ten czas wspólnie w ten sposób spędzić. Tutaj przedstawiamy oba filmy, ja również publikacje tutaj. Tak, opowiadaliśmy o tym, że, że my też się dokształcamy i bierzemy udział w warsztatach i dzisiaj im taką formę zaproponowaliśmy. To, była, to był pierwszy moment, kiedy, kiedy się zapoznawaliśmy z tematem. Szczęśliwie i nieszczęśliwie w ten dzień padał deszcz, więc niektóre rzeczy, które zaplanowaliśmy na dworze zrobiliśmy w pracowni i właśnie w tej przestrzeni stanicy rowerowej. To też nie było właściwie przeszkodą. To tak jak w domu: są wakacje, kiedy pada, czy, czy, czy jest piękna pogoda, po prostu spędzamy ten czas razem i to było najważniejsze. Oglądamy filmy. Dzieci były bardzo skupione. Bardzo bardzo film, zarówno o Kolbergu, jak i ten robiony metodą poklatkową, bardzo im się podobał. Tym bardziej, że Brali w nim udział również ich koledzy, którzy, którzy podczas taboru nad tym filmem pracowali. Przenieśli się... To tam, że na pewno po, tym, po obejrzeniu tego filmu Oskar, o Oscarze Kolbergu każdy już wie, kim był ten człowiek i, i potrafi się wypowiedzieć już na pewno mm. na temat Oscara Przenieśliśmy się w tego, że czas był ograniczony, przenieśliśmy się do pracowni rękodzielniczej, właśnie Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w kroli. I tutaj przygotowane wcześniej na warsztatach rękodzielniczych mamy takie ceramiczne grzechotki, które dzieci napełniały kamykami, ziarenkami, ponieważ podczas opowiadania legendy o pustelniku chcieliśmy działać na wszystkie zmysły i dzieci tworzyły taką może dużo powiedziane, ale orkiestrę. Takie coś dźwięko naśladowczego. Przeczytałyśmy im jeszcze raz na spokojnie legendę o Pustelniku Skrobi. Dlatego, że nie jest ona może zbyt trudna, ale chodziło o to, żeby tak zaplanować pracę nad opowieścią tej legendy, żeby podzielić je zarówno na grupy, ale też Wyobrazić sobie y, tą legendę, dlatego że postanowiłyśmy, postanowiłyśmy zaproponować dzieciom formę przekładanych kart, które y, musiały wypełnić rysunkami według swojego uznania. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że metodą, że takim przewodnim elementem będzie drzewo, grusza, które występuje podczas całej legendy i wspólnie naradzaliśmy się, jak zrobić projekt tych planż, żeby one były czytelne dla każdej grupy. Wybieraliśmy kolory ubrań dla poszczególnych postaci. Po prostu wspólnie z dziećmi budowaliśmy taką konstrukcję tego, jak powinno to wyglądać. Zobaczycie Państwo, bo opuszczę też fragment filmu. Podzieliliśmy się na grupy. Grupy były podzielone przeróżnie. Czasem chłopacy w tym wieku bardzo chcą być tylko z chłopakami, a dziewczyny tylko z dziewczynami. Pozwalaliśmy im to tak jak w rodzinie, tak spontanicznie się dobierać. Były też grupy mieszane. Dzieci przystąpiły do pracy, miały możliwość zaplanowania w każdej grupie, czyli takiej pracy z liderem, pracy z osobą, która coś potrafi, mieliśmy ich cały czas na oku. To też chodziło właśnie o to, żeby budować pewne relacje, zażyłości. Oni się niektórzy nie znali dobrze. Podczas pracy właśnie nad, nad tymi planszami ważne było to, co kto potrafi, podział pracy, jak zrobić to w miarę szybko i tak, żeby zgadzało się z tymi wytycznymi, które uzgodniliśmy wcześniej. Ale też można było się wykazać kreatywnością. Tak, Ale były dasz... tylko takie pewne były schematy, do... których musieli pilnować, natomiast wszystko należało do nich. I też atrakcją było to, że oni dopiero po czasie zobaczyli, przy składaniu całej opowieści w całość, pracę poszczególnych grup. Mimo różnego wieku, fantastyczne zaangażowanie. Wyobraźnia zadziałała po prostu i fantastyczne ilustracje powstały. Tak. Musi być, tak, Musimy Musi być przerwa też na to, żeby coś zjeść, ale też pobyć ze sobą po prostu, to jest, w ogóle muzeum ma taką fantastyczną otwartą przestrzeń pełną też zakamarków, dzieci się świetnie niej czują i są bezpieczne i my też nie musimy się jakoś specjalnie o nich martwić. Kiedy usiedliśmy z powrotem, pod koniec już zajęć, też pojawiali się już powoli rodzice, którzy byli obserwatorami też, tej legendy. My też skorzystałyśmy z tej, z tej książki z legendami, też dzieciom pokazałyśmy. Tak, zrobiliśmy pierwszy spektakl, którego nie nagraliśmy, on był najbardziej autentyczny, najbardziej żywy postanowiliśmy, że wygląda tak fantastycznie, że na zdjęciach tego nie da się oddać i nagraliśmy go jeszcze raz. I ten nagrany film zaraz Państwu puszczę. Natomiast dzieci miały przeszkadzajki, instrumenty, tego typu rzeczy. Znały legendę, bo była czytana już kilka razy i każdy tworzył do niej element. I chyba puszczę po prostu ten film, a Magda potem Opowie jeszcze? Tak. O tym, jakie towarzyszyły nam emocje. Tam w tym momencie dzieci naśladują te dzieciaki, które jedzą gruszy. 1, 2, towarzyszyły tutaj, tej legendzie, niesamowite emocje. Mieliśmy też takie dzieciaczki, których które tu nie było, może widać, ale był taki malutki chłopczyk, który był odpowiedzialny za deszcz. Więc jak słyszał deszcz, to w tym momencie już patrzył na mnie i już... już... To jest, to, to jest drugie na nagranie, zmierz. więc te emocje już zupełnie więc... opadły. Już raczej byliśmy wszyscy zmęczeni, tak, natomiast doszykowanie. Tak, szykowanie... Tak, e... Takie poczucie, że jest się całością, częścią całości. Te mm -hmm. legendy były też dla nich niesamowite. Świetnie. Skrzypek tutaj Michał pierwszy raz wystąpił sam, więc też troszkę na pewno trwa. Jest to uczeń Pana Michała Uławskiego, Także już teraz coraz lepiej gra i też... a Marty. Tak, ser. tak jest. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo. bardzo. My pozostaniemy w klimacie wakacji i trochę rozwiniemy ten wątek, o którym Dziękuję Magdał Dziękuję czyli wątek taborowy. Nie wiem, czy wszystkim Państwu znany jest tabor tańca, ta inicjatywa? Tak. Tutaj Pani pokiwała głową, że no nie. Jest, no. to, to w skrócie powiemy. Tabory to, to inicjatywa Stowarzyszenia Dom Tańca w Warszawie. To takie spotkania mieszkańców dużych miast z kulturą wsi. Największy i chyba taki najbardziej znany i popularny wśród, wśród miłośników kultury ludowej tabor To tabor w Sędku na Kieleczczyźnie Ale w 2013 roku po raz pierwszy tabor zawitał na biskupiznę do Starej Krobi Czyli mieszkańcy Warszawy, Poznania, ostatnio mieszkańcy miast różnych za granicą Z Kataru nawet z nawet <grym> e, przyjeżdżają na biskupiznę. Tabor e, lokuje się w szkole, w zespole szkół, gimnazjum i szkoły, szkoły podstawowej w Starej Krobi. Taborowicze mieszkają e, e, w szkole, szkoła się zamienia właśnie e, w taki, no, tak, takie obozowisko, mieszkają w namiotach pod szkołą, korzystają ze szkolnej infrastruktury, tam są krzesznice, tam jest stołówka. No i spotykają się z twórcami ludowymi z biskupizny, uczą się śpiewu, tańca. Wśród nas są wykonawcy zajęć taborowych, Krzysztof, Michał, Magda, Marek z tego czasu, Daria też? Nie, i Daria nie. Uczestniczka, Jeszcze, ale już w tym roku. Z dużego taboru zrodziła się inicjatywa, którą nazwaliśmy Małym Taborem. Ona pewnie różne formy przyjmuje w różnych miejscach, tam gdzie się tabor odbywa, ale u nas na Biskupiźnie Mały Tabor przyjął taką bardzo, taką formalną formułę. My jako Centrum Kultury staramy się, bo to nie jest nasza autorska inicjatywa, ale jako Centrum Kultury staramy się stworzyć przestrzeń, Wspierać dofinansowywać inicjatywy, które naszym zdaniem są bardzo cenne dla edukacji, dla młodego pokolenia, bo przede wszystkim też szukamy różnych metod i narzędzi, które pozwoliłyby nam zainteresować kulturą ludową to najmłodsze pokolenie i bardzo nam się spodobała inicjatywa taborów inicjatywa Małego Taboru Domu Tańca. Chcemy o tym dzisiaj opowiedzieć, bo właśnie bardzo wyraźnie przede wszystkim w 2016 roku chyba ten duch Kolberga się przewinął przez Mały Tabor. Mały Tabor to nic innego jak wakacyjne zajęcia dla dzieci na biskupiźnie. Ten Mały Tabor się zrodził w taki bardzo naturalny sposób, bo taborowicze, którzy przyjechali do Starej Krobi przywieźli ze sobą swoje dzieci, też trzeba było te dzieci taborowiczów jakoś ogarnąć. Początkowo organizatorzy taboru sami zajmowali się swoimi dziećmi, potem gdzieś pojawił się taki wątek, że skoro już są dzieci, to niech dzieci z wioski też się dołączą, a potem tak organizatorzy, burmistrz siedli razem i pomyśleli, że skoro są dzieci i skoro są osoby chętne do prowadzenia zajęć z dziećmi, to może zróbmy większą akcję dla wszystkich dzieci z gminy. I od 2015 roku Mały tabor został wpisany normalnie w harmonogram działań Gminy Krobia i jest jednym z oficjalnych, jedną z oficjalnych ofert na wakacje dla dzieci w gminie Krobia. Dlatego mówię oficjalnie, że nabór się odbywa. Informacje o naborze się pojawiają już w szkołach pod koniec roku szkolnego. Potem sołtysi w wioskach również prowadzą nam taką akcję rekrutacyjną. Zapisują dzieci. Gmina finansuje autobus, który codziennie odjeżdża całą gminę i zbiera wszystkie chętne dzieci. Jeśli w danej wiosce jedno dziecko chce jechać na tabor, to jedziemy po to jedno dziecko. Przywozimy wszystkie dzieci na zajęcia. Zajęcia trwają od 10 do 17 przez 5 dni. Rozwozimy dzieci, płacimy dzieciom za obiad, także mają takie coś w rodzaju półkolonii z kulturą ludową dla wszystkich dzieci z całej gminy, również z tych wiosek, które leżą poza tym historycznym obszarem biskupizny. No i to są różne zajęcia łączące różne dyscypliny, różne sztuki. No myślę, że o, o, o merytorycznej stronie zajęć krótko powie Krzysztof. No, motywem Zawsze co roku jakiś motyw przewodni się pojawia w każdego taboru, w tym roku było to wesele biskupiańskie i dzieci na poszczególnych zajęciach przygotowywały, pracowały z bajką. Bajka to była kompilacja bajki z Kolberga, z legendą biskupiańską i z jeszcze takimi różnymi też opowieściami ludowymi, miejscowymi na temat do dziarzy. no i wszystkie zajęcia dzieciaków kręciły się wokół tego. Oni przygotowywali z jednej strony film poklatkowy opowiadający tą legendę i z drugiej strony też przedstawienie, także zajęcia rękodzielnicze polegały na tworzeniu scenografii, postaci, lalek szmacianych, tutaj też Magda prowadziła zajęcia z nimi. trzecia lalek. No i też ze słomy tam robili elementy, niekonie do bryczek, konie takie słowem. rzeczy. Dryczki robili, to, to, to już na temat bryczek to Michał może z drugą historią powiedzieć. <gry> Sam scenariusz tej bajki jest, no to jest dosyć długa bajka i, i ona też powstaje, że tak powiem. Nie, jakby się wydawało, miesiąc przed taborem, czy nawet nie tydzień przed taborem, ale z dwie noce przed taborem jest stworzona. Yy, no, ale z tego spontanicznego, no właśnie mi zdjęcia pokazywa dzisiaj się Takie laleczki, to są postacie, yy, przedstawienia, to są próby, to jest pożar. No, to te bajki są takie dosyć drastyczne, bo to, to tak jak to, jak dawniej, to dawniej były. były. Taka prawda o życiu, no, nie? No, tu, tu, tak, tu dziecko, klatka filmu y, na zajęciach takich też malarskich. Tu kolejne tutaj postaci. Też. Z drutu i papieru. No to tutaj, tutaj elementy. No a tu już jest samo hmm. przedstawienie. taka słabka <laughs> super jest. Samo przedstawienie tej bajki to tak naprawdę to była zabawa tych dzieci. One nawet nie czuły się jako tak, żeby robiły udział w przedstawieniu, tylko się bawiły i, i to było w tym wszystkim właśnie najfajniejsze, że. To jest mucha ta kółka. No, przy żywej muzyce. <średztwo> Mieliśmy w tym roku 51 osób zapisanych na te wakacje i dzieci jeździły regularnie od poniedziałku do piątku, nikt nam się nie wykruszył, więc stwierdziliśmy, że można kulturą ludową zainteresować dzieciaki w czasie wakacji i uważamy, że to jest naprawdę spory sukces i to, to kosztuje, to, to nie są tanie wakacje dla dzieci, ale jest takie postanowienie w Gminie Krobia, że no to szukamy metod i narzędzi nawet jeśli nie są najtańsze, a wartościowe naszym zdaniem, no wiecie, autobus kosztuje ten objazd, tak naprawdę wcale nie jest taki tani w tych wszystkich wioskach trochę czasu to zajmuje pieniędzy, ale, ale tak staramy się dzieciaki przyciągnąć. No i naprawdę się bawiły tym. I, i tymi zajęciami i były wplątana ta muzyka tradycyjna i tańce tradycyjne w to i zobaczyły, że można się przy tym bawić to, że to nie jest coś takiego sztywnego i martwego już. Mieliśmy też dzieci spoza gminy Krobia, z dwóch gmin sąsiadujących z gminą Krobia i było też sporo telefonów na temat tego, czy można jeszcze dzieci z innych gmin zapisać. Było nawet takie oświadczenie, że rodzice są skłonni zapłacić za te zajęcia, żeby tylko dzieci mogły taki tydzień na biskupiźnie spędzić. No co, my możemy puścić ten film? Tak, ten no, film, który powstał rodziców, to było też fajne, bo zajęcia trwały od 10 do 17, gdzieś od 9 zaczynaliśmy objazd po gminie koło 18, ostatnie dziecko wysiadało z autobusu, więc tak jak obiecywaliśmy rodzicom, że za, zabierzemy im dzieci na cały dzień zajmiemy dzieciom cały dzień, tak rzeczywiście było i to było w takim właśnie okresie żnibnym, koniec, koniec lipca. Gościliśmy też koźlarzy na taborze, do Dlatego do córka będzie? To to może, go tak, ponieważ przed stracił nogę na konie i zastąpiono mu ją drewnianą, z grabu. Miał on syna, którego od dziecka uczył strzelać, by był dobrym myśliwym. Gdy stary grabonów zmarł, to blisko przeszło na syna. Młody grabon został świetnym myśliwym, który nigdy nie chybiał. Raz myśliwy poszedł na polowanie. Ujrzał zająca, przymierzył się do strzału i... Zając czmychnął nietknięty. Myśliwy bardzo się zdziwił, bo przecież zawsze trafił. Następnego dnia, gdy spotkał zająca i do niego strzelił, zając czmychnął hyc, hyc, hyc, hyc i tyle go było widać. Co jest? Ten zając musi być zaczarowany. Grabonok wyrzucił wszystkie kule ze strzelby, załadował jednym srebrnym guzikiem i poszedł na polowanie. Szczęśliwie znów spotkał tego samego zająca. Złożył strzelby do ramienia, strzelił i zając padł na miejscu. Zając rzeczywiście był zaczarowany, a dokładniej był zaczarowanym synem Czernocha, okolicznego Dudziarza. Chodziły suchy, że ma on w z mocami piekielnymi, a niektórzy ponieważ na własne oczy widzieli, jak grał w dwóch karczmach jednocześnie, a dosłyszeli, jak w trakcie zabawy wieszą ludy na ścianie, a one same grały. Gdy syn Czernocha zamieniony w zający stracił życie, ojciec natychmiast to wyczuł. Nie wiedział jednak, kto przyczynił się do tej śmierci. W dni targowe jest bardzo dużo ludzi w mieście, z pewnością, więc ktoś wie, co się stało z moim synem. Stanął w rynku i grał. Gdy zebrało się dużo ludzi, zbierał pieniądze i nasłuchiwał, o czym mówią. Niestety, niczego się nie dowiedział. Czernow niepocieszony wracał do domu, gdy przypadkiem spotkał młodego drabonowa. Nawiązali rozmowę i myśliwy zaczął się chwalić, jak świetnie strzela i nigdy nie chybia. Wtedy Czernow się spytał, czy rzeczywiście nie miał nigdy problemu z polowaniem. Grabonow pomyślał i mówi tak. Tylko raz miałem, kilka dni temu. Chciałem upolować zająca, a on chyc chyc mi umykał. Dopiero trzeciego dnia go upolowałem. Wyrzuciłem wszystkie kule i ustrzeliłem go dopiero średnim guzikiem. Musiał być zaczarowany. Czarnoch natychmiast się domyślił, że to grabonów zabudł jego syna i uknął chytry dla mnie. Skoro jesteś takim świetnym myśliwym, to będziesz znakomitą partią dla mojej córki dobrochny. Zapraszam cię na kolację. Poznasz ją, z pewnością ci się spodoba. Wieczorem wydał uroczystą kolację, w czasie której młodzi się poznali. Gramonogowi bardzo spodobała się dobrochna, a dobrochnie młody strzelec. Nie będzie jednak tak łatwo, żeby dostać moją córkę, nasz mi trzy zadane roboty. Najprzód wybudujesz mi w nocy pałac z marmuru. Okna w ścianach mają być kryształowe, a dar złoty. Jeżeli mi taki pałac wystawisz, to dobrze. Jeżeli nie, to się pożegnaj ze swoją głową. Myśliwego ugoszczono w jednej z komnat Czernok. Wtem przez okno wleciała mała pszczółka i zamieniła się w piękną córkę Książnika. Nie umrzesz. Jutro przed świtem stanie pałac gotowy, a ty chodź z kiernią dookoła, jak gdybyś coś jeszcze poprawiał. Czernok zdumiał się nad pięknością budowli. Doskonały z ciebie budowniczy. Na tym jednak nie koniec. Mam ja w domu jeszcze 11 pamięć. I Jastrząb zaatakował kaczora i zaczęli ze sobą bójkę. W końcu Jastrząb miał już pokonać kaczora, gdy ona się nad nim ulitowała i oboje zmogli złego ojca. Następnego dnia odbył się pogrzeb, a ludzie, którzy na nim byli, świadczą, że słyszeli i widzieli, jak daleko pod lasem Czernok grał na dubach. Teraz ja muszę pokutować po swoim ojcu przez rok i sześć niedziel, a ty masz ode mnie ten łańcuszek, żebyś o nie pamiętał. Nie zgub go i szukaj służby. Grabonów został pisarzem w jednym z okolicznych dworów. Były tam panny, a z jedną z nich młodzieniec się zaprzyjaźnił. Pewnego dnia poprosiła go, żeby podarował jej swój piękny łańcuszek. On to uczynił i nagle zapomniał o żonie. Minął rok i sześć niedziel, a on miał się z tą drugą żenić. W wigilie dnia ślubu Belsi pojawiła się dobrochna i wywiedziała o wszystkim. Ukazała się drabonogowi, a była biednie ubrana, że jej nie poznał. Gdy jednak pokazała swój łańcuszek, on spostrzegł, że podobny do tamtego, co miał, i przypomniał sobie swoją żonę. Przeprosił ową pannę, a z Dobrofną odjechał schowali się w domu i żyli długo i szczęśliwie. Ponoć było to w Domachowie, a tam, gdzie gońcy krzyknęli Bodrzewo i Bodrzewko, teraz są miejscowości Bodzewo i Bodzewko. Dla upamiętnienia zaś Grabonoga jest miejscowość nazwana jego imieniem. Koniec! Dziękujemy bardzo. Polecamy wakacje! Ja mam pytanie, czy ten film jest gdzieś dostępny? Gdzieś hula w internetach? Powinien eee, hulać, po czy już hula, ale... ale tak, po o. Po czyli mm -hmm. dobra. Ok, czyli można sobie linkować i pokazywać, a, i się inspirować. Świetny pomysł. Dziękujemy. Ktoś jeszcze? No to ja opowiem, bo ja nie mam prezentacji. E, ja, e, Jestem pod wrażeniem w ogóle tego, jak gmina funkcjonuje i jak działa, bo u nas jest trochę inaczej, jak reprezentuję organizację pozarządową. Jesteśmy wolontariuszami, więc że jakby środki i wszystko, co mamy, to są jakieś drobne prosiki. Natomiast z tego, że pracuję w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, postanowiłam i nie, nie śpiewam i nie tańczę, jak tutaj ktoś z Państwa powiedziała, jak z muzyką, trochę ja na, na opak jestem. Postanowiłam e, przyprowadzić z dzieciakami cykl warsztatów, związanych z kulinariami i z tym, jak to kiedyś się gotowało, co się jadło. W pewnym momencie, zobaczyłam ich dzieciaki, ubijając białka, powiedziały, że się im do śmietana z tego zrobiła, no bo białe i ubite. Więc stwierdziłam, że rzeczywiście to jest takie, takie, taki moment, że te dzieciaczki trzeba uświadomić, że nie wszystko jest ze sklepu i... W pewne produkty. Nie wszystko bite jest... Róż, różnie bywa z tym jedzeniem. No i sięgnęłam... Pierwsze zajęcie to była taka oś czasu, montezoriańska, gdzie uświadomiłam kiedy ten Oskar Kolberg w ogóle żył, jaki to uczest dla Polski, prawda? jak daleko było od urodzenia Chrystusa, bo, bo to też jakąś perspektywę czasową musieli e, mieć, ponieważ ludzie w te wszystkie historie, tu, elementy historii, które znali. E, Aspekt właśnie historii Polski, tego, że nie było Polski. I to były pierwsze zajęcia. Kolejne to już zaczęliśmy konkretnie rzeczy gotować. Kisiliśmy kapustę, kisiliśmy ogórki, robiliśmy pyry z dzikiem, pieczywo. Na pewno tam Wielkanoc się nam przewinęła, więc zdobyliśmy mazurki. Ale też przy każdych takich zajęciach mieliśmy taką część teoretyczną, gdzie, nie wiem, jak na przykład było pieczywo, to oglądaliśmy różne mąki. Takie, z czego się biorą, jak się je w wytwarza. Kiedy tam były kapusty, to oglądaliśmy kapusty, opera, w którym rozmawialiśmy właśnie jakie są nazwy ziemniaków w Polsce, bo jest mnóstwo, jakie potrawy można z tego przyrządzić. Takim punktem kulminacyjności były dwa momenty. Po pierwsze to była wizyta tutaj z dzieckami w instytucie i trzy dni temu dzieciaki się nie pytały, a pamięta Pani tą zabawę z pierścionkiem kiedy byliśmy na tej wycieczce? Bo, no był. był nasz Był tak. Ta, ta, ta. ta, ta. był nasz kolega muzykolog i studentka nasza, która uwielbia bajki, właściwie tak, tak jak dziecko. sobie w kółku i bawiliśmy się tutaj rodzinniczami i dzieciaki właśnie nie pamiętają dobrze tą, tą wizytę. I też przygotowaliśmy pyry z gzikiem i ciasteczka, o właśnie, takie ciasteczka zbożowe. Na festyn rodzinny mieliśmy pod koniec czerwca taką dużą, taką dużą imprezę na wsi, dzieciaki to przygotowały i częstowały wszystkim właśnie, przygotowały wielki plakat, pamiętam, rysowały wzory takie ludowe na tym plakacie, panerze pisały, że to jest właśnie podsumowanie projektu z kuchnią z Derekelberga I, i właśnie częstowały, społeczność opowiadała o tym. Naprawdę sporo rzeczy się nauczyły w pozorom z gotowania mm -hmm. tak. w